Okay. Dla tych, którzy mnie nie znają, się Sebastian Gałecki yy, i będę miał przyjemność prowadzić dla Was w tej drugiej części semestru wykład. Yy, no, tym większa przyjemność, że yy, z założenia są to bardziej elitarne wykłady, więc też z jednej strony cieszę się, że mnie to poproszono, z drugiej strony mam nadzieję, że dzięki temu, że to jest wykład ogólnouczelniany, to są tutaj studenci nie tylko z naszego Wydziału Filologiczno-Historycznego, ale też z pozostałych. Ale jak sami zobaczycie w y, przyszłości, na najbliższych wykładach, z tym jest największy problem dzisiaj w nauce, że każdy mówi do swoich kolegów, a nie rozmawia się ze sobą nawzajem. Ja bałem się, że na naszych wykładach będzie podobnie, ale zobaczymy, zobaczymy. To dwie uwagi wstępne. Yy... Albo trzy uwagi wstępne. Zacznę od pytania. Yy, Zleczenie mamy bez oceny. Więc macie dwie możliwości do wyboru. Albo zaliczę wam zajęcia za obecność i wtedy umowa jest taka, że zaliczam każdemu, kto ma co najmniej pięć obecności. Jak wypadną w jakieś zajęcia, co może się zdarzyć, też pięć obecności. Minus jest taki, że nie można poprawiać. Nie ma pięć obecności. Albo zrobimy sobie jakieś zaliczenie na koniec. W miarę proste, ale zaliczenie. Co wybieracie? Obecność? Ktoś jest przeciw? Pani Kasiu... Ja zrobię. Dobra, pamiętam. Pani Kasiu, puści Pani jakąś listę? Pani jakąś kartkę dużą? Super. Więc pamiętajcie, pięć obecności. Ze na to, ile zajęć się odbędzie. Mam nadzieję, że wszystkie, ale różnie może być. To była pierwsza kwestia. Dwie pozostałe są takie. To jest wykład, nad którym myślę od dłuższego czasu. Znaczy jakby temat, który mnie bardzo interesuje od dłuższego czasu, więc mam nadzieję go jakoś tak, że tak powiem, na żywo przerobić. Więc sami zobaczycie, że on będzie się trochę na żywo tworzył w trakcie tych, tych kilku tygodni. Mam oczywiście, wiecie, tematy są ustalone, zresztą zaraz wam pokażę ale dużo rzeczy będzie się tworzyło na żywo, więc też miejcie tego świadomość i jestem jak najbardziej otwarty na dyskusje, na pytania z sali, jeśli coś będzie niejasne, albo z czym się nie zgadzacie, to jak najbardziej. Może kiedyś z tego powstanie jakaś książka, kto wie, więc wasze uwagi się bardzo przydadzą. To jest jedna uwaga. A druga uwaga jest taka, że oprócz tego celu teoretycznego, który oczywiście mam, czyli że wam przekazać trochę wiedzy i to myślę, że w niektórych elementach, to będzie zaskakująca dla Was wiedza. Mam dwa takie cele praktyczne. Dobrze, żebyście wiedzieli, że mam bardzo negatywną opinię o współczesnych studentach w Polsce i o współczesnych uczeniach w Polsce. Więc moim pierwszym celem jest to, żebyście po tym semestrze również mieli jak najgorszą opinię o studiach w Polsce. Mieć jak najgorszą? Jeszcze gorszą. Jeszcze gorszą. Nie wiem, jaką macie. Okay. Ale zobaczcie, że jak daleko nasze szkolnictwo przynajmniej w Polsce odeszło od tego ideału, który, który jest. Nie? Myślę, że tego doświadczacie na co dzień, ale nie obraźcie się, jak będę krytyczny. Bo jestem krytyczny. Ale drugi cel jest ważniejszy. Drugi cel jest taki, żebyście wystali się lepszymi studentami. tak? Żeby jakby Widząc, że jest beznadziejnie, żebyście wy mieli ambicje i mieli pomysł na to, jak być samemu lepszym studentem. Bo z mojego punktu widzenia... Jak masz być złym studentem, to lepiej nie być wcale studentem niż być złym studentem. Mówiąc krótko, oK. Więc trochę te dwie rzeczy będą nam się pojawiały, jakoś przejawiały i yy, przenikały też tą teoretyczną kwestię. Dobra. No dobrze. Yy, ok. Zacznijmy może od, yy, od takiej ogólnej myśli. Jest, ludzie z 5 roku z filozofii to znają, bo im pokazałem ostatnio. Yy, jakiś czas temu ten slajd. Znaczy trochę inaczej sformułowany, ale, ale podobny. To jest moje myślenie o filozofii. Dlaczego, dlaczego filozofia? Dlatego, że ja jestem filozofem. Filozofia to jest bardzo specyficzne spojrzenie na świat, zupełnie inne niż matematyka, niż pani kucharki, niż pielęgniarki, niż nauczyciela, kogokolwiek innego. To jest zupełnie inne spojrzenie na świat, ponieważ jestem filozofem, to w taki sposób patrzę na świat. Yy, i, I filozofowie to są przede wszystkim tacy ludzie, którzy uważają, że dobrze zadane pytanie jest ważniejsze niż odpowiedź. Tak? I z, za niewiele rzeczy nas filozofów cenią dzisiaj, ale jeżeli nas za coś cenią, to za to, że, yy, że kontestujemy pewne rzeczy, krytykujemy, że mówimy, jak coś nie powinno być. Tak? To jeszcze uznają. Yy, I filozofia ma jedno podstawowe pytanie. I to pytanie brzmi dlaczego? ok? To jest podstawowe pytanie filozoficzne, to jest podstawowe pytanie, które będzie nam się jakoś pojawiało też w kontekście tych zajęć. Dlaczego? Ale, no i tutaj znowu trochę takiej prostej, filozoficznej roboty. W języku polskim, ale też w wielu innych językach yy, pytanie, dlaczego ma dwa, yy, jakby dwa aspekty, dwa wymiary. Piąty rok się nie odzywa, bo to wiecie. Jak zadam pani Kasi pytanie, dlaczego założyła dzisiaj sukienkę? Założyła pani sukienkę? Dlaczego założyła Pani dzisiaj sukienkę? To może na to pytanie odpowiedzieć na dwa sposoby. Jakie? Pani Kasiu, dlaczego założyła Pani sukienkę dzisiaj? Bo jestem kobietą i zawsze zakładam sukienkę. Okej, okay? to jest jeden sposób odpowiedzi. Ale istnieje też drugi sposób odpowiedzi. Bo mam dzisiaj zajęcia z doktorem Gałeckim i chciałam mu się spodobać. Są dwie zupełnie różne odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź to jest odpowiedź na pytanie z jakiego powodu. Dlaczego założyłam sukienkę? Bo jestem kobietą. Tak? I to jest poprawna odpowiedź. Tak? Równie dobrze mogę pani Kasia odpowiedzieć, bo wszystkie moje spodnie są w praniu. Tak? Taka jest przyczyna. Coś się wydarzyło wcześniej i dlatego założyłam sukienkę. Drugie pytanie odpowiada na trochę inny aspekt. Po co? Tak? Po co? Po to, żeby się komuś spodobać, na przykład, tak, albo po to, że yy, nie wiem, że będzie dzisiaj gorąco i chce, żeby mi było chłodnie, albo cokolwiek jeszcze innego, tak? Yy, więc mamy takie dwa aspekty tak naprawdę, tak? Jak ja pytam, dlaczego istnieje uniwersytet, to tak naprawdę pytam o dwie rzeczy, nie? A to wszystko można zebrać jako pytanie o rację, o powód. Jak, nie wiem, yy, jak studiujecie na przykład bezpieczeństwo narodowe, nie? to yy, ta wiedza jest trochę inna niż wiedza filozofii. Bo trzeba się paru rzeczy dowiedzieć. Yy, trzeba tak naprawdę yy, umieć, nie wiem, znać pewne strategie, pewne sposoby funkcjonowania. Tak? Jeśli się studiuje administrację, to inne umiejętności są ci potrzebne. Tak? O, trochę inne rzeczy pytasz. Nie pytasz dlaczego, tylko pytasz raczej jak. W filozofii pytasz dlaczego. Tak? Dlaczego coś istnieje? Dlaczego istnieje świat? Dlaczego istnieje człowiek? Dlaczego aborcja jest zła? Dlaczego aborcja jest dobra? Dlaczego, dlaczego, dlaczego, okej? Okay? Więc zanim zaczniemy zastanawiać się nad tym w ogóle, jak ta idea się kształtowała, to trzeba najpierw zapytać o to, dlaczego istnieje uniwersytet? Tak? To jest jakby podstawowe pytanie do filozofa, najbardziej interesujące. Dlaczego istnieje? Bo to jak istnieje, jak istniał, okej, okay, to tym się też mogą zajmować historycy, tym się mogą zajmować, Yy, ludzie po europeistyce i tak dalej, i tak okay? dalej. Nawet po pedagogice, jak się zepną. Yy, natomiast na pytanie, dlaczego istnieje uniwersytet, może odpowiedzieć tylko ktoś, kto ma takie narzędzia filozoficzne podstawowe. Okay? No i skoro to, dlaczego ma te dwa aspekty, to możemy zapytać o dwie rzeczy. Dlaczego, czyli z jakiego powodu, i tym mniej więcej się będziemy zajmowali na dwóch pierwszych zajęciach, tak? z jakiego powodu, co takiego się stało, że uniwersytet powstał. Dobra? Ale to dlaczego ma też ten aspekt drugi? Po co? W jakim celu? Tak? To jest to samo pytanie, jak, jak kogoś z Was mogę zapytać, tak? Panią Martę mogę zapytać, dlaczego pani przyszła na studia? Dlaczego pani studiuje? Tak? I może powiedzieć, yy, bo nie miałam pomysłu, co ze sobą robić, tak? albo dlatego, że chcę właśnie pracować w takim, takim zawodzie i do niego są potrzebne studia. Yy, ale można powiedzieć i obawiam się, że wielu studentów w Polsce mówi no bo tak, bo wszyscy idą. Nie, nie odpowiadając na pytanie w jakim celu, po co. Bo jeżeli ktoś opowiada, żeby znaleźć lepszą pracę, to już wam powiem, to tak nie działa. W Polsce magistrów mam pewnie 90%. Yy, poziom yy, studiów magisterskich obecnie jest na poziomie, jak mówią specjaliści, matury przedwojennej. Więc jeżeli ktoś odpowiada sobie, idę na studia, żeby znaleźć pracę, to niech przemyśli to jeszcze raz. Tak? Jaka jest racja istnienia uniwersytetu? Tak? Po co uniwersytet ma istnieć? Jaki jest sens uniwersytetu? Dobra? Jasne, że mówimy w kontekście uniwersytetu dosyć szeroko. Tak? Także szkół wyższych. Nie jesteśmy na uniwersytecie, tylko jesteśmy na akademii akurat. Ostatni. Słucham? Ostatnie akademii? Nie. Państwowej. Też nie. Nie ma. Są. Są. A na przykład y, Akademia w, y, w Pomorska w Słupsku. Nie ma prawie interesycji? Nie. Bardzo dziękuję. Wiem, bo mnie ostatnio zapraszali na jakąś konferencję. Nie, bo sobie zna No ja to tylko tak krótko na to, co, co pan Zbigniew powiedział. Jak zaczynałem studia w Krakowie, był uniwersytet jeden. Obecnie uniwersytetów jest osiem. Wszystkie z akademii innych. Czy poziom się zmienił? Nie. Tak Więc jakby sama nazwa uniwersytet, którą dzisiaj można dostać, tak czy śmat, i o tym będziemy sobie mówili z kolei na ostatnim wykładzie, jeszcze nic nie zmienia. Więc na to pierwsze pytanie spróbujemy sobie odpowiedzieć dzisiaj za tydzień, a następne zajęcia y, raczej będą poświęcone tej odpowiedzi dlaczego, czyli z jakim celu, tak? po co uniwersytet ma istnieć. Eee, plan zajęć, żebyście wiedzieli. No zawsze, kurczę, to jest zawsze zaskakuje. Zawsze jak sobie czytam y, te ankiety pracownika, y, to no i tam są tam różne oceny, wiecie, bo wy to wypełniacie, nie? Tam zawsze po prostu się ktoś znajdzie, kto napisze, y, tam jest takie pytanie, czy prowadzący zapoznał z programem zajęć. Zawsze ktoś znajdzie, że nie. Zawsze na początku, na pierwszych zajęciach pokazuje plan zajęć. Ale okej. Okay. Pewnie piszą ci, którzy nie są na pierwszych zajęciach. Potem się dziwią, że nie zapoznał. Dzisiaj y, tytuły są takie wiecie, trochę prowokacyjne. Tak? Y, prehistoria z jednej strony, czyli to, co wydarzyło się przed powstaniem uniwersytetu, y, ale także w kontekście y, tego, że uniwersytet jest pewnym naturalnym zwieńczeniem tego, co nazywam nauką. Jeżeli jest nauka, to musiał powstać uniwersytet. O tym dzisiaj sobie będziemy mówili. Za tydzień będziemy mówili wprost o tym, jak uniwersytet powstał. Bo uniwersytet powstał w XII wieku dopiero. To nie jest... Albo już, tak? Nie wiem, co Was zaskakuje, czy dopiero, czy już. I o tym sobie będzie mówić za tydzień. Za dwa tygodnie będziemy mówili o pewnej koncepcji tego, jak, wiecie, skończyło się średniowiecze. W czasie średniowiecze, tak naprawdę koniec średniowiecza był zawaleniem się świata. Tak samo jak koniec starożytności. To coś zupełnie nowego. To była ciężko czy dobra, czy zła zmiana, ale to była totalna rewolucja. I jak ten uniwersytet się odnalazł w nowożytności, dobra? I później, przynajmniej dwa takie tematy, które wydaje mi się, że będą może jednymi z ciekawszych w naszym cyklu, o tym, dlaczego na uniwersytecie jest tak źle i co z tym zrobić, dobra? Pierwszy pomysł to jest odpowiedź dwóch filozofów, a przynajmniej myślicieli, bo Alan Bloom, to nie jest Orlando Bloom dziewczyny, to jest Alan Bloom. I to jest człowiek, który napisał no, wiele takich znanych rzeczy. Jedną z nich to jest taka bardzo krytyczna książka na temat amerykańskiej edukacji. Stare będziemy zajmowali tymi przodującymi uniwersytetami, które, jak dzisiaj wiecie, to są uniwersytet w tym kontekście anglosaskim, bo Japonia też gdzieś te trzeba by zaliczyć. I wykład, który będzie przedstawiał taką dyskusję współczesną pomiędzy współczesnymi polskimi myślicielami, czy Kudrycka to, wiecie, to była minister szkolnictwa wyższego, o to, jak zreformować uczelnie. Co zrobić, żeby polskie uczelnie miały sens tak, i były dobre? Ale ostatecznie, yy, cały czas jesteśmy w takim paradygmacie, tak? Mamy uniwersytet to, co my znamy, ale od pewnego czasu mówi się yy, o tym, że obok uniwersytetu istnieje multiwersytet. Nie będę uprzedzał. Jak przyjdziecie, to się dowiecie, czym jest multiwersytet. Tak? I dlaczego, dlaczego to napięcie powiedzieć nie mieć takie istotne? I na koniec widzicie? Kuna widać. Złośliwość. Pomyślałem yy, sobie, że warto jest zadać pytanie pewne bardziej praktyczne, tak? Żeby trochę was ciągnąć w taką dyskusję i rozmowę. E... To humanistyczny uniwersytet. I... I... I... Jasnogórski <głosy> za moich czasów się mówiło. E... I nie humanistyczny, tylko chrześcijański, bo to się pisze przez cecha, panie Zbigniewie. To nie ja nie myślałem. To będzie Sostawowski. No to będzie... Sa... Czuj! A, chyba że panu o to chodzi. E... Za moich czasów mówi się chrześcijański, uniwersytet Jasnogórski. <głosy> Czy i jak miałby wyglądać Uniwersytet Częstowski? Studenci pierwszego roku mają szansę się załapać. Nam też to mówili, 10 lat temu. No i mieliście szansę? No wy na piątym roku na pewno się nie załapiecie, także tutaj... Porzućcie nadzieję, wy, którzy tu wchodzicie. OK? Więc żeby nie było, pokazuję jak mniej więcej, jak... Więc, ponieważ ten wykład ociera się, czy nawet mocno jest zakorzeniony w takiej nowej dyscyplinie, która się nazywa historią idei, więc oczywiście posuwamy się chronologicznie, tak? Posuwamy się od tego, co jest najstarsze, do tego, co jest najmłodsze, albo do tego, co nawet jest w przyszłości, czego jeszcze nie ma. Interesuje nas nie tylko chronologia, ale oczywiście będziemy się posuwali chronologicznie, bo to, co mamy dzisiaj, jakoś wynika z tego, co, co było no, 2,5 tysiąca lat temu, zobaczycie sami. Więc gdybyśmy zapytali, po co istnieje uniwersytet, tak? Czy tak. tak. Nie, panie Zbigniewie, ale poważne odpowiedzi. Poważne odpowiedzi. Tutaj sam studenci z innych kierunków będą się, że wszyscy filozofowie A są zawiani. Okay. polityka poprzedniego Okej. Po co istnieje uniwersytet? Po co istnieją akademie? To przekazywanie w Przekazywanie... ...i tak było. Ale, tak, ale, ale taki jest cel, tak? Szko szkoły wyższe, to, właśnie, to jest też głupia nazwa, yy, no właśnie uniwersytety czy akademie, tak trzeba by powiedzieć, mają dwa cele. Po pierwsze to jest uprawianie nauki, czyli to, co pan Norbert nazwał pogłębianiem wiedzy. Tak? To jest podstawowa rzecz. Ja jestem rozliczany yy, przede wszystkim z tego, yy, jak naukę uprawiam. Ile artykułów opublikowałem, na jakich konferencjach byłem, jakie staże odbyłem tak dalej, tak dalej. Moim... Moment. A dopiero drugim celem jest przekazywanie tej wiedzy. Tak? Dlatego jest taki problem ze szkołami wyższymi, bo nawet wyższe szkoły zawodowe, nie wiem czy wiecie, pewnie wiecie, państwowe szkoły zawodowe, gdzie tak naprawdę tam nie chodzi o to, żeby uprawiać naukę, tylko żeby kształcić, żeby przekazywać wiedzę. Tak? I to jest tak naprawdę taka sama szkoła jak liceum, gimnazjum czy podstawówka, gdzie nauczyciel teoretycznie, znaczy nie powinno tak być, ale praktycznie wielu tak robi, Przekazują to, czego się nauczyli tam 50 lat temu yy, albo 20 lat temu, to samo klepią tam tamtym biednym uczniom. Nie? Znam niestety wykładowców na uniwersytetach, którzy to samo robią. Yy, znam człowieka, który świeć pani nad jego duszą, bo już zmarł, yy, który prowadził wykłady z takich pożółkłych notatek z lat 50. Chyba akurat z logiki, więc tutaj nie było jakichś wielkich nowości, ale da się i tak. Czyli samemu mnie uprawiać nauki, a udawać, że się kształci innych. Mm -hmm. Brakuje mi tu najważniejszego no. celu, czyli unifikacja wiedzy i budowania okay. wspólnego obrazu okay. Okay. to do tego dojdziemy tak? dobrze, że Pan na to trafił, ale nie sądzę, żeby wiele osób na, na sali na to wpadło tak? Jakby podstawowym celem y, dla istnienia uczelni tak? moja żona robi y, doktorat na Uniwersytecie badawczym de facto tak to w Stanach by się nazwali, na, w PANie Polska Akademia Nauk y, tam nie ma wykładów tam doktoranci nie prowadzą zajęć. Tam nie ma zajęć dla, dla studentów. Tam nie ma studentów. Tam są tylko studenci trzeciego stopnia, czyli doktoranci i profesorowie, tak? doktorzy, doktorzy habilitowani. Tam nie ma czy kształcenie jest czymś marginalnym. Tak? Natomiast te uczelnie, które my znamy, Politechnika Częstowska, nasza akademia, Akademia Polonijna, jeśli jeszcze istnieje, tak? Uniwersytet Jasnogórski, Jasnogórski, kurczę, Jagielloński. Akademia górniczo hutnicza Uniwersytet Warszawski i tak dalej, one wszystkie muszą jakby te dwie rzeczy łączyć. Tak? Z jednej strony tam się prowadzi badania, z drugiej strony tam się uczy. Znam takich, którzy lubią uczyć, nie lubią prowadzić badań. Znam takich, którzy lubią prowadzić badania, a zajęcia ze studentami to jest dla nich dopust Boży. Tak? Żaden z nich nie jest do końca yy, ideałem naukowca, tak jak my pojmujemy go. Tak? Dla nas naukowiec, doktor, profesor, ktokolwiek to jest ktoś, kto łączy te dwie rzeczy. Nie? I uniwersytet z całą pewnością te dwie rzeczy musi łączyć. I tutaj stawiam taką tezę, która, która dzisiaj mam nadzieję, że dosyć wyjdzie. Wydaje mi się, że można by zamknąć z drzwi tydzień, dobra? Bo chciałem, żeby zostało otwarte, bo ktoś się może machnąć i pójść do 1.01. Ale myślę, że teraz kto miał przyjść, to przyszedł. I stawiam taką tezę. Tak? że y, jeżeli myślimy o uniwersytecie jako miejscu, gdzie się uprawia naukę i gdzie się tą naukę propaguje, przekazuje, y, to nie da się o tym pomyśleć bez istnienia jakiejś wspólnoty, jakiejś society, tak? społeczności, jakiejś grupy. Tak? Nauka ma y, charakter grupowy, jakbykolwiek to nie zabrzmiało. Tak? Definicja nauki. Tak? Czym jest nauka, jak dzisiaj się o tym myśli? To jest ciekawa definicja, pewnie byście się z tym może nie do końca zgodzili, ale pokażę Wam, jak bardzo to, to jest wspólnotowe. Nauka to jest poznanie metodycznie zorganizowane i uzasadnialne, wyrażone w języku intersubiektywnie sensownym. To jest tak naprawdę najważniejsze. Dlatego, że zawsze się mówiło o tym, że nauka ma mieć charakter obiektywny. Obiektywny, czyli ma opisywać rzeczywistość taka, jaka jest. Tak? Jeżeli ktoś opisuje biurko, to opisuje tak, jakie ono jest od początku do końca. Jest obiektywna, obiekt tak? to jest przedmiot. Zajmuj się przedmiotem, a nie zajmuj się podmiotami. No i potem także dzięki filozofom doszliśmy do wniosku, że to jest jednak zbyt ambitny program. Powiedzieć, że nauka ma być obiektywna albo że nauka jest tylko to, co obiektywne, to tak naprawdę nie mielibyśmy nauki. Dlatego, że wszystko, co my widzimy, widzimy jako my. Nawet jeżeli ktoś uprawia naukę od wielu lat i uprawia ją bardzo dobrze i ma pojęcie o tym, co robi, to ten element subiektywny zawsze jest w tym obecny. Sama przekonanie o tym, że to jest No dokładnie, to jest dokładnie. dokładnie. Yy, Jak rzeczywistość, którą my poznajemy, zawsze poznajemy po naszemu. No, trochę dzisiaj, jeżeli ktoś z Was to zainteresuje, to profesor Sajdek organizuje dzisiaj konferencję o, o, o, o filozofowaniu filozofowanie po polsku. I tam z zaskoczeniem mnie zaprosiła, więc będę mówił o tym, yy, właśnie co to znaczy po polsku. Tak? Czy, czy można uprawiać naukę po polsku? Czy może istnieć matematyka po polsku? I tak dalej. Tak? I, I wydaje mi się, że pytanie będzie, znaczy, czy odpowiedź na to pytanie będzie nie do końca yy, oczywista. tak? Czyli trochę zaskakująca. Yy, 15.00. Zaraz po przy zajęciach drugich. Yy. Co to, co to znaczy w ogóle, że poznajemy coś... Ale istnieje średniowieczna maksyma, mówiąca, jeśli nie pokręcę... E A, powiem po polsku. E Wszystko, co się poznaje, poznaje się na sposób poznającego. Tak? Czyli mówiąc krótko, klasyczny przykład, polecimy stereotypem. E Jak kobieta widzi... E no niech będzie ta sukienka, to powie, że ona jest... Magnoliowa, różowa, fioletowa, kurczę, jest taki śmieszny kolor, magenta i tak dalej, nie? A nie, magenta to jest niebieski, nie? Pani Marta ma coś takiego jak magenta? To jest kolor magenta? A? Nie. A no tak, nasze artystki. No ale to jest taki niebieski, nie? Różowa. Magenta jest różowa. No to dobrze, to trafiłem. Facet powie czerwony, tak? Dlaczego? Dlatego, że y, o tym zresztą dzisiaj będziemy mówić też na filozofii płci, tak? Dlatego, że nasze mózgi trochę inaczej poznają rzeczywistość, tak? Już nie mówiąc o tym, że, że mężczyzna nie interesuje się kolorami, tak? Jak się interesuje kolorami, to z nimi jest coś nie w porządku, okay? Więc wszystko, co poznajemy, poznajemy na nasz własny sposób, tak? Jeżeli Polak będzie coś opisywał, opisze to coś trochę inaczej niż Niemiec. Dlatego, że język polski jest specyficzny, tak? Ym, no dobra, nie, nie chcę wchodzić w dygresję, a zresztą jedna się przyda. To akurat znam od, chyba od profesor Filek na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, która mówiła, że zaraz po, po upadku komunizmu do Polski zaczęli też przyjeżdżać zagraniczni naukowcy. No, ona się zajmuje ekonomią, więc, więc oni przyjechali też w kontekście jakby tego, jak ma nauka polska ruszyć w tej trzeciej RP. Powiedzieli, no i właśnie była konferencja oczywiście w języku angielskim, oni mówią, you have to be opportunist, nie? Dla, dla Polaka, który żył w latach 80-70. oportunista to jest ktoś, kto płynie z prądem, tak? Oportuniści to byli ci, którzy 13 grudnia spowiem do południa, tak? To byli ci, którzy jakby nie, nie sprzeciwiali się władzy. To jest w języku polskim oportunista, tak? Opportunista to jest ktoś, kto, yy, kto nie reaguje, kiedy dzieje się zło, kto nie reaguje, kiedy dzieje się coś, z czym się nie zgadza. Ktoś, kto nie chodzi na żadne manifestacje, nie wyraża poglądów, tak? Tylko chodzi o to, żeby utrzymał się jakoś na powierzchni. Po angielsku opportunist znaczy ktoś, kto chwyta okazję. Opportunity. Nie? I zobaczcie, jedno słowo, a zupełnie inaczej rozumiane jakby z powodu kontekstu, w jakim my żyjemy. Nie? I to jest bardzo ważne, że poznanie naukowe jest subiektywne. Tak? Ja nawet jeżeli będę pisał artykuł, mówię znaczy gdyby ktoś inny stał tutaj na moim miejscu i by wykładał zajęcia zatytułowane zaskoczenie, historia, przepraszam, idea uniwersytetu, zrobiłby to zupełnie inaczej. Zrobiłby to trochę inaczej. Albo zrobiłby to w taki sposób, że nic by się nie powtórzyło z tego, co ja robię. Tak? Dlatego, że ja patrzę na ten problem ze swojego punktu widzenia. Jakoś, jakoś ukształtowany, mając jakiś światopogląd mając za sobą pewne doświadczenia, mając za sobą pewne studia. Okay? I yy, dlatego naukowcy doszli do wniosku, czyli filozofowie nauki doszli do wniosku, że powiedzieć, że nauka ma być yy, czymś obiektywnym, to jest powiedzieć za dużo, znaczy to jest postawić poprzeczkę znacznie zbyt wysoką. Yy, I wpadnie na taki pomysł, że tym kryterium będzie intersubiektywność. Intersubiektywne, czy intersubiektywnie sensowne, czy intersubiektywnie wyrażalne, znaczy, że ja jestem w stanie coś przekazać. Tak? Ja nie jestem w stanie przekazać zapewne swoich emocji. tak? Jeżeli nie wiem yy, coś złego mi się przytrafia albo coś dobrego, to nie jesteśmy w stanie przekazać nasze emocji. Możemy je próbować jakoś opowiedzieć naszymi słowami, możemy spróbować je namalować, że ktoś potrafi malować, możemy napisać wiersz, tak? ale to nie są te emocje i sobie z tego zdajemy sprawę. Tak? Że emocje są czymś, co jest całkowicie subiektywne, czego my nie jesteśmy w stanie przekazać do końca. Może jakieś tam iskry tego, ale na pewno nie do końca. Dlatego emocje nie są naukowe. Nauka, która bada dzisiaj emocje, to jest albo yy, psychologia behawioralna, albo. Neuroscience, gdzie bada się to, jak y, emocje funkcjonują w mózgu, jakie hormony się wydzielają, jakie neuroprzekaźniki, które części mózgu działają. To jest z... <śmiech> naukowa próba zmierzenia się z emocjami. Tak? Jeżeli naukowiec będzie badał miłość, to nie będzie badał uczuć, tak jak ludzie na siebie patrzą, tylko będzie badał mózg. Tak? Wszyscy wiemy, że to nie ma nic wspólnego. Znaczy, że to nie jest w ogóle miłość, tak? to co się dzieje w naszym mózgu. Yy, ale nauka tylko w taki sposób może o miłości mówić, czy pisać, czy o emocjach. Bo to musi być intersubiektywne. Jak przekazać to, że ktoś kogoś kocha? No Tylko w taki sposób, że powiemy, yy, w jego krwi stężenie endorfin jest takie i takie. I tylko w przypadku, kiedy ktoś jest zakochany, ma takie stężenie endorfin. Ewentualnie właśnie w jakichś innych sytuacjach. Tak. Bo to musi być intersubiektywne. Ja muszę pani Ani w pełni coś przekazać. Tak? Jeżeli robię jakiś eksperyment, to pani Ania musi zrozumieć, o co mi chodzi. Okay? E, a intersubiektywność mówi, że są jakieś dwa subiektum, są jakieś dwa podmioty, a dwa to już jest jakaś wspólnota, tak? to już jest jakaś grupa. E, więc już tutaj nam się tak naprawdę ukrywa to pojęcie wspólnoty. Nie da się prowadzić nauki bez wspólnoty. Tak? No i idziemy tam dalej, to już nie będziemy tego rozwiali. Celem nauki jest odkrycie prawdy o rzeczywistości w określonym aspekcie, posiadające cechy ogólności, konieczności i stałości. Tak? Czyli yy, nauka yy, jak, próbuje odkryć prawdę, tak? ale ta prawda musi być intersubiektywna. I on się musi dać przekazać. Tak? Dlatego poezja nie jest nauką. Dlatego malarstwo nie jest nauką. Dlatego yy, nasze potoczne rozmowy nie są nauką. Nauka dzieje się dopiero wtedy, kiedy my jesteśmy w stanie coś sformalizować, coś opisać, tak? zamknąć w jakieś pudełko i to pudełko komuś przekazać. Z nadzieją, że on to zrozumie. Tak? Dlatego tak ważne jest, nie wiem... Mm, właśnie, przydałby się ktoś z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, yy, Ale ponieważ są studenci z dawnego Wydziału Nauk Społecznych, to myślę, że przynajmniej z was, część z Was będzie wiedziała, o co chodzi. Wiecie, to, co to jest kryterium Ceteris Paribus? Analityka powinna przynajmniej wiedzieć. To jest podstawowe założenie w naukach społecznych, w socjologii, w, w ekonomii. Ceteris Paribus znaczy, że pozostałe warunki się nie zmieniają. Czyli mówiąc krótko, yy, przy założeniu Ceteris Paribus w Polsce e, z, dzięki programowi 500, zmniejszyła się liczba e, głodnych dzieci. Tak? Co to znaczy? To znaczy, że dzięki pani premier i jej rządowi e, w Polsce głód wśród dzieci zniknął. Przy założeniu Ceteris Paribus, czyli że nic innego się nie zmieniło, a wiem, że się zmieniło. Tak? Bo na przykład może się okazać, że e, nie wiem, że była, no tak jak w tym roku. Były powodzie, jeszcze pewnie będą, yy, był, spadł śnieg w połowie kwietnia i może nie być upraw. Tak? Nagle się okaże, że a, widzicie, jest 500, y, każde dziecko dostało 500 zł, a dzieci są głodne. No bo są głodne, bo nie ma chleba, albo wybuchnie wojna. Tak? Więc trzeba założyć, że warunki się nie zmieniają. Że badamy jeden aspekt rzeczywistości i nic innego się nie zmienia. tak? Yy, Powiem na przykład, że w, w pomiędzy dziesiątym rokiem życia, albo inaczej, tak? Żeby pani Bożen nie tykać, bo chciałem ją wykorzystać. Yy, gimnazja. Tak, sporo gimnazja. No i jedni mówią, nie, gimnazje są super, zobaczcie, o ile dzieci są mądrzejsze, w ogóle jak świetnie idą nam wyniki w tych testach OECD, czy jak one się tam nazywają. Yy. Ale jakie założenie? No założenie jest właśnie Ceteris Paribus, że jedyny wpływ na wychowanie dzieci, na edukację dzieci, mają gimnazja. Nie ma dostępności internetu yy, na plus czy na minus. tak? Nie ma to, jak rodzice zajmują się dziećmi na plus czy na minus itd. itd. Tak? Zakładamy, że jedyny wpływ na edukację dzieci pomiędzy tam, nie wiem, 12 a 16 rokiem życia, czy 13 a 16 ma tylko i wyłącznie yy, program w gimnazjum. I wiem, że tak nie jest. Tak? Więc to jest tylko odkrycie prawdy rzeczywistości w określonym aspekcie, w jakiejś części tej rzeczywistości. Dobra? I teraz wam pokażę, dlaczego w obu tych aspektach, tak? nauka jako prowadzenie nauki, nauka jako kształcenie, ono wymaga wspólnoty. Tak? Nie da się myśleć o tym inaczej. To jest jeden z przykładów, czy jeden jakby z takich modeli, jak się uprawia naukę. I bez względu na to, czy studiujecie administrację, czy studiujecie analitykę i kreatywność społeczną, czy studiujecie filozofię, czy studiujecie bezpieczeństwo narodowe, matematykę, historię, cokolwiek, naukę zasadniczo uprawia się zawsze tak samo. Bez względu na to, gdzie jesteście, zawsze wskakujecie w pewien, w pewien taki cykl, w pewien proces, tak? Bez względu, tak jak mówię, na to, jak uprawia, jaką dziedzinę uprawiacie, praktycznie wszędzie naukę uprawia się tak samo, tak? Teoretycznie zaczynamy... No, możemy zacząć tutaj, tak naprawdę z każdego miejsca możemy zacząć. Pomyśl o interesujących pytaniach, tak? Ci z was, którzy przygotowują pracę magisterską albo pracę licencjacką, tak się to powinno narodzić, tak? Różnie to bywa. Czasami przychodzi promotor i mówi, pani naprzę o tym. Tak? A zasadniczo to powinno być jakieś wasze poszukiwania. Tak? Jakiś temat was zastanowił, jakiś temat was zaciekawił. Tak jak mnie zaciekawił temat uniwersytetu. Tak? Pomyśl o jakichś ciekawych pytania, znaczy Zastanów się, co cię interesuje, co cię niepokoisz, czym się nie zgadzasz. Tak? To samo będzie w matematyce. Tak? To samo będzie w fizyce. To samo zrobił Newton. Tak? Newton siedział pod tym drzewem, siedział i myślał, dlaczego... Yy... Kurde, żeby nie wchodzić w cały problem złożoności ruchu i rewolucji naukowej wtedy. No w każdym razie siedział i myślał, dlaczego jest tak, że y, ruch może być tylko prostoliniowy, y, jednostanie przyspieszony, tak? mówiąc krótko, tak? Miał jakiś problem badawczy, z którym siedział. Później stawiamy hipotezę, tezę, tak? Na tym polega też pisanie przez Was pracy naukowej, tak? Zastanawiacie się nad tym, kurde, jakiś głupi przykład. Słowacki wielkim poetą był, tak? Zastanawiam się, dlaczego wszyscy uważają Słowackiego za tak wielkiego poetę. Tak? Yy, I stawiacie hipotezę, dlatego że napisał, nie wiem, stworzył nowy język w poezji. Tak? To jest wasza hipoteza badawcza. Później musicie się zastanowić, jak sprawdzić tą hipotezę badawczą. Tak? Jeżeli to będzie fizyka, to będziecie to testowali, będziecie musieli wymyślić, jakie eksperymenty to sprawdzą. Jeżeli będziecie studiowali, nie wiem, biologię czy medycynę, to mogą być eksperymenty... Ulubiony eksperyment mojego przyjaciela, kiedy on jeszcze studiował farmację, Zastanawia się i badał wpływ psychotropów, leków psychotropowych, na samopoczucie. Tak, Jak sprawdzić, jak dany lek psychotropowy wpływa na nasze samopoczucie? Wiadomo, że gdyby to robił y, socjolog, to pewnie by zrobił ankietę. No ale farmaceuta czy biolog nie może tego zrobić. I uwaga, super pomysł, na jaki on wpadł. Aplikował y, konkretny lek psychotropowy, czy różne leki psychotropowe, szczurom, które wrzucał do akwarium i mierzył czas, jak długo pływają za nim utoną. Pewnie byście na to nie wpadli, ale to jest dokładnie, to jest sposób sprawdzenia tej tezy. Tak? podaliśmy lek psychotropowy A i szczur, zanim się poddał, na przykład walczył o życie dwie godziny. A bez tego leku tylko godzinę. A przy innym leku 2,5 godziny. pół tak? W ten sposób on sprawdził, w jaki sposób lek, ponieważ szczury akurat są bardzo do nas podobne pod wieloma względami biologicznie, nie chodzi tylko o wyścig szczurów, to w taki sposób sprawdził, jakie samopoczucie posiada się po podaniu określonej dawki danego leku psychotropowego. Tak? Jeżeli będziecie pisali pracę z czegoś innego, właśnie z tego, kurczę, słowackiego, to musicie w inny sposób sprawdzić, jak zbadać tą tezę, którą postawiliście. Tak? Zbieracie dane. Jeżeli te dane są niewystarczające, to musicie na nowo zdefiniować sposób, tak? eksperyment. To jest to, na czym moja żona od dwóch tygodni siedzi, bo yy, za swoim promotorem ustaliła, ona robi z fizyki jądrowej doktorat ustaliła y, eksperyment i nie wyszedł tak, jak się spodziewali. I teraz siedzą o dwóch tygodni i myślą, co tu zmienić, żeby wyszedł. Tak? Już zrobili drugą próbę, też nie wyszło. Tak? Teraz siedzą i myślą nad trzecią próbą. Znaczy, nauki, nie. Hipotezy, a później tak, i... tak to działa. Miał pan zajęcia z filozofii nauki? No tak, ale na niektórych naukach to jest już... Wszędzie tak jest. Tak to działa niestety. faktów do tezy to jest już... Tak to działa. Tak to działa. To jest tak zwana rewolucja naukowa, tutaj Lakatosz, Thomas Kuhn i tak dalej. To powinni pan nauczyć na filozofii nauki. Nauka zawsze zaczyna się od tezy. E, no więc mamy te dane, tak? E, jeżeli e, nam coś wyjdzie, tak? Tak robiła Kiri Skłodowska, tak robił, e, kurczę, no nie wiem kto, tak robił... E, Einstein i tak dalej. Tak robili noistowscy lekarze na przykład, tak? Wtedy jakby patrzymy, co nam z tego jeszcze więcej może wyjść. Nie? Co jeszcze możemy wyciągnąć z tego, że jabłko spada zawsze na dół, nigdy nie leci do góry, tak? I idziemy dalej. I tak, tak się buduje naukę. Nauka jest bazuje na pewnym cyklu, tak? Cały czas, w którymkolwiek momencie się nie włączymy, coś możemy dodać, tak? I nauka to jest trochę, ma taki kształt sprężyny, że każde pokolenie coś nowego dodaje. Tak? nie będzie ta, ta, ta, ta ci nazistowski tam naukowcy, o których pan Zbigniew powiedział, to jest to, co, co mówiłem tam, piąte,go o tym wiedział, ale dzisiejsza medycyna, którą my znamy, europejska, tak? nie tam chińska, nie ludowa, tylko medycyna akademicka, mówi się, że ona w, tak naprawdę w połowie bazuje na eksperymentach nazistowskich, tak? Możemy potępiać moralnie to, co oni robili, ale nasza wiedza genetyczna, gdyby nie te ich okrutne eksperymenty, byłaby dużo niżej. Tak? My jakoś bazujemy na tym, co oni dokonali. Potępiamy to, dlaczego to robili i jak to robili, ale korzystamy z ich wyników. Nie? Dlatego, że każde odkrycie jakoś nam buduje tą wiedzę. Tak? Ona, ona się buduje jakby poziom po poziomie. A to samo mamy akurat jest y, amerykańska ilustracja. Jak w ekonomii się mówi o interesariuszach. Tak, Uniwersytet amerykański, to zobaczcie ile jest grup zaangażowanych. Studenci y, alumni, czyli po polsku byśmy powiedzieli... Y, jak to jest? Absolwenci. Absolwenci. Y, tam na dole jest. A, no tu jest w ogóle wspólnota, tak? Mamy badaczy, mamy fakulty, to są y, pracownicy wydziału, tak? E, administracja, e, ale zobaczcie, są też interesariusze. Rząd ma jakiś interes, tak? To rządy finansują badania prowadzone przez uniwersytety. E, korporacje, tak? To jest to, czego od nas się wymaga. Tutaj w tej sali będziemy mieli za tydzień znowu Radę Wydziału. Za tydzień czy jutro? Za tydzień. E, I znowu nas będą cisnęli, zdobywajcie środki finansowe, bo to jest teraz pomysł rządu, że e, każda uczelnia powinna zarabiać pieniądze. Ja jestem ciekaw, jak filozofowie mogą zarabiać pieniądze. Pana Zbigniewa sprzedawał. Znaczy, <śmiech> tak? Znaczy... Y y więc jest... Y korporacje, uniwersytety, uniwersytety, najlepsze uniwersytety światowe, czy akademie, one są też y motorami postępu takiego technologicznego. Tak? Y więc zobaczcie, jak wiele grup jest zaangażowanych w, w edukację. Tak? Y tego nie da się zrobić jednostkowo. Tak, jakieś yy, korepetycje one mają sens tylko wtedy, kiedy to się dzieje w jakiejś takiej większej wspólnocie. A zobaczcie, to samo, tak samo łańcuch, czy podobny łańcuch, jak ten poprzedni, moglibyśmy tutaj pokazać. Tak? zobaczcie, yy, Ktoś jest najpierw dzieckiem, tak? potem idzie do przedszkola, potem idzie do podstawki, potem idzie do gimnazjum, potem idzie do yy, liceum, potem idzie na studia licencjackie, potem idzie na studia magisterskie i potem sam się staje nauczycielem. tak? Też mamy pewien zamknięty krąg. Tak? Albo w, tak jak w moim przypadku. Tak? Nie byłem w przedszkolu, nie byłem w gimnazjum, albo w podstawówce, byłem w liceum. Byłem na studiach, nie byłem na licencjacie, bo jeszcze nie było na szczęście. Byłem na studiach, potem zrobiłem studia doktoranckie. Tak? Teraz robię habilitację, potem jak Pan Bóg da, zrobię profesurę. Tak? Po to, żeby kolejnych licencjuszy, magistrantów, doktorantów kreować. Tak? Czyli zobaczcie, znowu mamy wspólnotę. Znowu jest ciężko sobie wyobrazić nie tylko prowadzenie nauki, Badań, ale też przekazywanie wiedzy. Tak? Jaki sens miał, miałby ten wykład, gdyby Was tutaj nie było? Absolutnie. Yy, ale równocześnie, jaki sens miałby, gdybyście Wy tutaj, ktoś z Was by tutaj przyszedł? Jedna osoba, Pani Marta na przykład, i mnie by nie było. No to wiele rzeczy możemy odpowiedzieć, ale nie, że to jest nauka, w sensie uczenie się albo uczenie kogoś. Tak? Żeby uczyć, musi, muszą być co najmniej dwie osoby, a jeszcze lepiej, żeby była większa grupa. Ok? Dobra, i po, po tym trochę przy długim wstępie, jakby całego tego kontekstu, tak, żebyśmy wiedzieli o czym my mówimy, możemy przejść już jak bezpośrednio do tego, co nas dzisiaj interesuje, tak, czyli do tych dwóch elementów. Po pierwsze, że uniwersytety jakoś, tak, w takim, w takim zalążku narodziły się razem z narodzinami nauki i kiedy nauka powstała, myślę, że gdybym Was zapytał, to też byście nie do końca wiedzieli. Ale po drugie także, i to za chwilę tym się zajmiemy, będę starował Wam się pokazać, że, że tym tak naprawdę, co, co stoi u podstaw powstania Uniwersytetu jest to, że nauka od samego początku była pojmowana jako działalność wspólnotowa, jako działalność zespołowa, jako to, co się robi wspólnie, tak? nie, nie da się nauki uprawiać jakby w pojedynkę. Kiedy nauka się pojawiła? Hmm? Pani Marto? Jak pani powiedziała? Kiedy powstała nauka? Pierwsza. Jakkolwiek. Czyli myśli Pani, że ryby miały naukę? No nie, ale pierwsi ludzie. Aha, pierwsi ludzie. Ehm, no ludzie.. Jak tam jest? Dwa miliony lat? Kto za Myśli pan, że na, na, Neandertalczycy mieli naukę? W pewnościu tak, bo musieliście mhm. czegoś uczyć, aby się o świecie. Okej, okay. no i zobaczcie, to jest dobra intuicja, tak? To jest dobra intuicja, że jakby bycie człowiekiem to jest bycie kimś, kto się uczy, no nie? To jest ktoś, kto się uczy, kto, komu pewne rzeczy są przekazywane, chociażby przez rodziców, nie? I kto swoim dzieciom przekazuje pewne rzeczy. Tylko pytanie brzmi, czy to jest nauka? Czy to już jest nauka? Czy umiejętność posługiwania się widelcem jest nauką? Czy umiejętność yy, malowania zwierząt, tam polowania... Co to tam jest w tym kromanion? Jakieś, kurcze łosie czy coś tam polują, nie? Yy, czy to jest nauka? Bo sama pewność to jest wiedza jakaś, nie? Umiejętność wyrobienia farby i namalowania czegoś. Tylko y, nikt, y, ani z filozofów, a już na pewno nie, nie, nie, nie filozofowie Greccy, nie nazwaliby tego nauką. Powiedzieli, że to jest technę, technika. Tak? To, że ja sobie potrafię naprawić samochód, wcale nie oznacza, że ja rozumiem, jak ten samochód działa. Tak? Naukowiec to jest ktoś, kto rozumie, jak coś działa. Tak? To, że ja potrafię wyliczyć, jak Egipcjanie potrafili wyliczyć czas wylewu Nilu albo czas zaćmienia Księżyca, bo potrafili, to wcale nie znaczy, że oni wiedzieli, dlaczego Księżyc ma zaćmienie. Okay? I nauka, to jest, nie chcę się wracać do de, de definicji, to jest umiejętność poszukiwania prawdy. Tak? Czyli nas nie interesuje tylko to, kiedy będzie zaćmienie Słońca, żeby obrabować jakąś tam świątynię w Egipcie, bo będzie ciemno, tylko nas interesuje odpowiedź na pytanie, dlaczego Słońce się zaciemnia. Okay. Nauka się pojawia wtedy, kiedy pojawi się dewianci, zdani jako filozofowie. Z tym panem się nie umawiajcie na randki. Dewianci, zadanie filozofami. No dobrze. Okej, okay, tak? Czyli w którym momencie? Czyli kiedy ta, ta, ta wiedza taka praktyczna, techniczna, stała się nauką? Czyli pytaniem o to, dlaczego coś działa. Zobaczcie, bo na początku, yy, od samego początku, to, to o czym pani Marta powiedziała, od samego początku człowiek się uczył tak? i potrafił pewne rzeczy zrobić, potrafił zrobić narzędzia. To jest w ogóle też bardzo ciekawe, dlatego że yy, do niedawna uważano, że tym, co jest dla człowieka bardzo charakterystyczne, to jest to, że potrafi, yy, na początku uważano, że to jest to, że potrafi się posługiwać narzędziami. O, różne rzeczy o człowieku można powiedzieć, ale przewaga człowieka nad zwierzętami polega na tym, że człowiek tworzy narzędzia. I się, y, y, y, człowiek się posługuje narzędziami. I potem nagle niestety odkryto, że na przykład małpy rzucają kamieniami w kokosa, żeby go złamać, rozbić. Czyli posługują się narzędziami. Więc naukowcy, właśnie pamiętacie o ten cykl, nie? To, to, to koło badawcze. Więc naukowcy zmodyfikowali tę tezę, powiedzieli, okej, okay, może nie tylko człowiek jest zwierzę... Człowiek nie jest jedynym zwierzęciem, które posługuje się narzędziami, a człowiek jest jedynym zwierzęciem, które tworzy narzędzia. No i niestety kilka lat temu okazało się, że jest jakiś ptak, już nie pamiętam jak się nazywa, który wyrywa gdzieś dźbła, jakieś trawy, po to, żeby się dostać dziobem do jakiejś tam dziupli, żeby wydubać robaków. No i znowu mamy problem, tak? bo nie tylko człowiek tworzy narzędzia. Są inne zwierzęta, które tworzą narzędzia. Ee, więc to jest jedna rzecz. Tak? Człowiek jako ktoś, kto posiada pewną technikę, umiejętność poradzenia sobie w życiu. Ale druga rzecz, która też jak od samego początku istniała, tak jak powiedziała Pani Marta, to jest też religia. Tak? I te pytania, które, które yy, sobie zadajemy. Tak? Czyli nie tylko, że kiedy będzie zaćmienie Słońca, kiedy wyleje woda. Kiedy ym, że jest burza tak i są gromy. Tylko pytanie, dlaczego istnieją pioruny? Tak? Jak sobie czego odpowiadał? Bo jest Zeus, taki bóg, który rzuca y, piorunami w ziemię. Tak? Albo w Skandynawii jest Odyn, który tam jedzie swoim wozem po chmurach i jego konie krzeszą iskry, które się pojawiają na ziemi w postaci burzy. Odpowiedź Naukowa? No nie naukowa. Z całą pewnością nie naukowa, ale jakaś odpowiedź na te same pytania. Tak? Dlaczego yy, jest zaćmienie słońca? Tak? Yy, no i znowu, skandynawowie mówili, że któryś tam był chyba tyr pożera słońce, a potem je wypluwa. Tak? Znali zaćmienie słońca. Wiedzieli, że raz na jakiś czas jest taki przerażający moment, w którym w środku dnia robi się ciemność na godzinę, na dwie, na trzy. No i jak sobie z tym poradzić? No, no właśnie powiedzieć, że to bogowie tak robią, nie? Czy to jest wyjaśnienie naukowe? No nie. Gdybym Was teraz zapytał, yy, nie wiem, gdyby ktoś na, matematy na fizyce zapytał, dlaczego, yy, dlaczego pilot spada na ziemię i ktoś by powiedział, bo yy, siedzą na nim takie małe krasnoludki, które, nie wiem, wiosłują i to powoduje, że to spada na ziemię, yy, no to dostałby banie, tak? Bo powiedział, no, po pytań było, proszę mi udowodnić, że te krasnoludki tam siedzą i to jest różnica między religią a nauką tak? pierwszą nauką, tak jak pan Norbert powiedział była filozofia, tak Jakby filozofia to jest podstawowa nauka, z której dopiero pozostałe wykiełkowały, o tym jeszcze będziemy mówili i filozofia przede wszystkim powstała w dużej mierze jako opozycja wobec religii wobec mitologii przede wszystkim tak? wobec tego, że ludzie się zadowalali odpowiedzią na pytanie, dlaczego jest zaćmienie księżyca bo Bóg tak chce, czy bogowie tak chcą że na pytanie o to e, dlaczego powstał świat mówi się, bo tam jakiś e, nie wiem, Bóg urodził jakiegoś innego i ten inny zeżarł tamtego i zwymiotował i powstał świat to jest chyba sumaryjska mitologia tak różne odpowiedzi na to pytanie ale jaki macie na to dowód? nie ma żadnego dowodu znaczy, to jest pewna, pewna, pewne opowiadanie które nam e, ułatwia życie tak? Ale tak naprawdę nic nie, nic nie, nie jakby to powiedzieć, no nie wyjaśnia. Tak? To jest pewna odpowiedź, która funkcjonuje, ale my na niej nie możemy budować niczego. Tak? No bo co to znaczy, że, że yy, świat, się nie, świat jest nieruchomy, wokół niego wszystko się porusza, a świat jest nieruchomy, jest zawieszony w przestrzeni w ten sposób, że leży tam na czterech słoniach, które leżą na żółwiu. A ten żółw na czym stoi? No nie wiadomo. Nie? I nagle na te same pytania, dlaczego Ziemia jest nieruchoma, a Słońce się porusza, no bo tak wierzono kiedyś, nie to, że ja tak myślę, yy, nagle zaczęto szukać innej odpowiedzi. Znaczy uznawać, że to, że ten żółw tam wisi, to też jest mało logiczne. Że jest taki wielki żółw, na którym stoją te cztery słonie, na których leży dysk Ziemi. Nie? Albo dlaczego jest tak, że jeżeli jesteśmy na jakiejś pustyni, to widzimy, że horyzont jest zakrzywiony skoro mówimy, że Ziemia jest płaska. Tak? Te same pytania, na które zaczęto szukać innych odpowiedzi. Tak? To pytanie, które zadałem pani Marcie, nauka się pojawiła w VI wieku przed Chrystusem, w VI wieku przed naszą erą, czyli 2,5 tysiąca lat temu. Ponad. Okay? Nauka najpierw właśnie jako, jako filozofia. Tak? <śmiech> Religia czy mitologia zadowalała się opisem rzeczywistości, tak? że jest jakiś taki właśnie Bóg, E, który tam pożera słońca, albo który robi to, to i to. I naukowcy, tak, pierwsi naukowcy, czy pierwsi filozofowie, oni robili dokładnie to samo, co robią dzisiaj naukowcy. Czyli e, szukają racji, szukają, pytają dlaczego, tak? jak, dlaczego, z jakiego powodu. E, m, greckie logos, czy łacińskie ratio, rzeczywistość, tak. Nie wystarcza im powiedzieć, że jest tak i tak. Zobaczcie, że to jest nawet dzisiaj, tak? Na pewno macie taki znajomy, który w ogóle się nie interesują jakby nauką, tak? I im wystarcza wiadomość te, świadomość tego, że jeżeli chcą sobie zrobić herbatę, to muszą nalać wodę do czajnika, nacisnąć przycisk i z takiej zwykłej zimnej wody mają ciepłą wodę. Im to wystarcza. Myślę, że mojej babci też to wystarcza, tak? A są ludzie, których to nie, nie, im to nie wystarcza, tak? Im nie wystarcza technę, czyli umiejętność zagotowania wody, chcą wiedzieć, dlaczego ta woda się gotuje. Okay? I, to, I to jest początek nauki. Ktoś inny... Yy, medycyna przez długi czas, jeszcze do średniowiecza była uważana nie za naukę, tylko za technikę. Tak? Yy, o ile jeszcze właśnie taka medycyna akademicka, yy, czyli bardziej właśnie sposoby leczenia, diagnozowania, Okej, okay, to była nauka, to chirurgia do XIX wieku nie była uważana za naukę. To była umiejętność. Tak samo jak nie jest nauką umiejętność zeszycia sobie dziury w skarpetce. Tak samo umiejętność zeszycia człowieka, albo usunięcia mu jakiegoś guza, y, albo właśnie, nie wiem, y, przeprowadzenia sąskiego cięcia, to była umiejętność. Tym się nie zajmowali naukowcy, tylko cyrulicy. Jedna z najbardziej po, jakby pogardzanych grup społecznych. Tak? Dlaczego? Dlatego, że umiejętność zeszycia kogoś, to jest jedna rzecz, ale umiejętność wytłumaczenia, dlaczego po y, przecięciu się, można ranę szyć i ona się zagoi. Wiedzenie dlaczego tak się dzieje. Nie tylko to, że tak się dzieje, bo to, że tak się dzieje, to my wiemy. Tak? Tylko dlaczego tak się dzieje. To jest nauka. Tak? Ehm, ok. Co ciekawe, jakby e, nauka w ogóle się też nie uwolniła od religii. Jak sobie na to popatrzymy, to między religią a e, od razu to wrzucę następne e, Między religią a nauką też jest bardzo dużo podobieństw, to też jest w ogóle bardzo ciekawe, tak? Do tej pory mamy mit naukowca. Jak moja babcia mnie widzi na co dzień, to mówi, a czemu ty nie jesteś w garniturze? A nie, w ogóle największy szok, bo jak moja babcia pojechała na, na, do Krakowa na obronę mojego doktoratu i była zgorszona, że profesorowie nie mieli garniturów. Tylko mieli marynarki albo nie mieli krawatów, On jeden chyba tylko miał. I ona była zgorszona, tak? bo ona jest przekonana, że naukowiec to jest ktoś, kto jest w ogóle, wiecie, elitą społeczeństwa. To jest ktoś, kto śpi w garniturze. Nie? Pewien mit naukowca. tak? My też mamy taki mit, że naukowiec to jest w ogóle yy, jakiś taki dziwak, który gdzieś tam siedzi w laboratorium. <śmiech> albo ktoś właśnie jakoś zawieszony. No bardzo różne mamy pomysły. Jedno z moich pierwszych doświadczeń właśnie z kolei z naukowcami. Właśnie tak innymi naukowcami, bo akurat artystami, tak? profesorami rzeźby, była tak jak kiedyś poszedłem na Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Chyba dziewczynom opowiadałem to. I zaraz przy wejściu po lewej stronie naprzeciwko portierni, wybił jakiś gość taki w podkoszulku, urąbany po łokcie gliną, nie? I zanim leciałem, od dziewczyna, mówi pani profesorze, prawie, pani profesorze. I ja w ogóle wtedy byłem w szoku, bo gość w ogóle mi nie wygląda na naukowca, nie? Ale to właśnie dlatego, że my mamy pewne, pewne obrazy, tak? No ale jak ma wyglądać profesor rzeźby, który, kurczę, rzeźby coś z gliny? Nie? No właśnie tak ma wyglądać. Nie, Mam pewien, pewien mit naukowca, kogoś, kto siedzi w książkach albo siedzi w laboratorium, w ogóle nie wychodzi, nie wie, co to jest Facebook. Nie? Yy, mamy pewne mity. Tak? Są mity na przykład oświeceniowe, tak? bo oświecenie jest takim momentem, gdzie uznano, że, że nauka to jest właśnie jakiś taki taki koło zamachowe postępu. Naukowiec jako pszczoła, tak? taki był obraz, że naukę uprawiamy tak, jak pszczoły robią miód. Są pojedyncze, pojedynczy naukowcy, którzy wylatują gdzieś, zbierają jakieś dane, tak jak pszczoły tam zbierają ten pyłek do tych, tych, tych takich sakiewek, które mają na nogach, tak naprawdę jest, nie wymyślam, i wracają do ula. Tak? I naukowcy to są tacy, którzy wylatują, zbierają jakieś dane, jakieś eksperymenty robią, coś takiego, wracają do ula i w ulu inni inne pszczoły przerabiają ten pyłek na miód i na tamte inne rzeczy. Nie? Pewien mit tak nauki. My wiemy, że nauka tak nie działa, ale to jest jedna z koncepcji, jak nauka działa. Wiecie, to z czego wszyscy się śmieją, tak? że amerykańscy naukowcy odkryli. Tak? iż To teraz funkcjonuje jako jakieś przysłowie albo jakoś, jakaś taka anegdota, tak? że amerykańscy naukowcy coś tam zrobili. Nie? Mamy pewien mit że amerykańska nauka jest najlepsza. Ale też pewna obrzędowość. Tak? O uczelniach czasami się mówi, że to jest świątynia wiedzy. Nie? Że to jest miejsce, gdzie, gdzie czci się tą wiedzę nawet. Nie? Naukowcy jako kapłani tej wiedzy. tak? Czasami strzegący jej zazdrośnie, czasami ją przekazujący. Ale też mnóstwo obrzędów. Nie wiem, czy byliście kiedyś... Tutaj na ujocie nigdy nie byłem, tak? ale na ujocie to jest, wiecie, procesja po prostu tam dwukilometrowa i dyrektor ubrany w te swoje szatki, gronostaje, przed nim idą prorektorzy w mniejszych gronostajach, potem idą profesorowie zwyczajni w tych togach, wiecie, jak procesja po prostu na Boże Ciało. Nie? Więc sama nauka, więc zobaczcie, to, to napięcie pomiędzy nauką a religią, ono wcale nie jest takie radykalne. Nie? Dla wielu ludzi nauka staje się religią. Tak? I oni wierzą yy, w naukę. Tak jakby nie wiedzieli, że nauka sama w sobie jest tylko pewnym sposobem poznania. Nie jest absolutem. Nauka nie jest Bogiem. Tak? Dlatego w nauce mamy mnóstwo jakby No, Coś się zrobiło i się potem za stolat trzeba to odkręcić. Yy, kilka nobli z, z nauk ścisłych zostało przyznanych za odkrycia, których nigdy nie było. Ktoś sfałszował dane. Tak? Mamy mit Nobla, noblista, wiecie, na Stanfordzie, na Harvardzie są specjalne parkingi, na których tylko nobliści mogą parkować, nie? W Polsce to jeden taki by wystarczył, chyba na całą Polskę. No tak, bo tylko, tylko Le Lechu chyba jeszcze żyje, nie? W OSA to. A on nie ma prawa jazdy, więc mu się nie przyda. A w, są uniwersytety w Stanach, gdzie są osobne parkingi dla noblistów, nie? I my mamy właśnie taki mit noblisty jako kogoś naprawdę wybitnego. E, a... E, co znaczy można rejestracji napisać, bo tam jest okay. pięć liter, no tak, bo tam można 5 liter wypisać, tak? Że mamy, yy, mamy pewne właśnie... Yy, nauka też funkcjonuje jako, jako religia, tak? Czy może funkcjonować jako religia? Ale nauka nie jest niczym więcej, albo jest aż wytworem kultury, i to konkretnej kultury, tak? Nauka się pojawia w bardzo konkretnych, w bardzo konkretnych warunkach. I to jest też bardzo ciekawe, że Czasami się niektórzy zastanawiają, czy nauka mogłaby powstać w Babilonii, albo w Polsce, albo gdzieś jeszcze indziej. No i wiecie, no to jest taka futurologia. Co by było, gdyby? No nie potrafimy na to odpowiedzieć. Natomiast pewne jest to, że nauka pojawiła się w Grecji. Grecja to nie było tylko to takie małe państwko, państewko, które my dzisiaj znamy. No to rzeczywiście było imperium nie? w VI wieku przed naszą erą. I mówi się o tym, że to, co spowodowało naukę, tak? pojawienie się nauki, nie, nie uniwersytetu jeszcze, tak? Zobaczcie, my jesteśmy jeszcze w prehistorii, tak? Jeszcze o uniwersytecie nikt nie myślał, ale już pewne znaczące się pojawiały. To był pewien geniusz grecki, tak? Grecy wprowadzi nie tylko ilościową różnicę, tak? To, że znano coś, dużo rzeczy znano i poznano coś nowego, tak? W sensie kolejną rzecz w szeregu. Tylko tak naprawdę to, co już było znane, Grecy przerobili na coś nowego, Tak, tak jak, nie wiem... Yy, Wszyscy tam... Wszyscy wiemy, jak wygląda węgiel, tak? I są kopalnie, gdzie się ten węgiel wykopuje. I nagle ktoś przychodzi i mówi, jak odpowiednio, pod odpowiednim ciśnieniem i w odpowiednich warunkach atmosferycznych ściśniemy ten węgiel, to będziemy mieli diament. To jest ta zmiana. To jest ten przeskok. Wszyscy wiedzą, że jest węgiel, ale nikt nie wie o tym, że z węgla można zrobić diament. I trochę tak było z nauką. A nie tak? jest na Nie, nie jest na teraz, że teraz nie jakoś tylko Aha. Amerykanie z Japończykami ścigają się o jakość tych patentów, tylko o ilość. Jasne, jasne. dlatego, dlatego mówimy o się nauki jako o zmianie jakościowej, nie tylko ilościowej. Nauka nie była kolejną umiejętnością praktyczną, tak? dlatego że znana była matematyka. Arabowie świetnie sobie radzili z liczeniem. Doskonale radzili sobie z liczeniem. Wiecie, Ja całkowania w ogóle nie znam, bo mnie tego nie uczono, a oni potrafili całkować 2,5 tysiąca lat temu. nie? Potrafili wyliczać naprawdę bardzo skomplikowane rzeczy, których my dzisiaj często nie umiemy robić, albo o, o których my się nie posunęliśmy. A to nie była nauka. Umiejętność liczenia to może być... Yy, bycie właśnie... Yy, jak to się nazywa? geodetą na przykład. Tak? To, że w Egipcie świetnie znali matematykę i geometrię, bo potrzebowali wyliczać działki... To jest w ogóle bardzo ciekawe. Zobaczcie, jak dużo przypadków nas tworzy, tak? nie tylko nasze życie. To, że Wy tutaj jesteście, to jest w ogóle przypadek. Tak? To, że Wasz pradziadek, yy, czy tam Wasz dziadek musiał uciekać przed tam, yy, przed Stalinem Zelwowa i trafił do Częstochowy i tutaj poznał Waszą babcię i coś tak dalej. Tak? To, że My tutaj jesteśmy, to jest w dużej mierze przypadek, to, że się spotkaliśmy. I z nauką jest podobnie. Egipcjanie znali matematykę, bo potrzebowali umieć wyliczać działki. Dlaczego? Dlatego, że nad Nilem, jak był wylew Nilu to wszystkie granice były zamazywane. No Wyobrażacie sobie tak, że na, namalujcie sobie na plaży, kurczę, kwadracik yy, No i następnego dnia już tego kwadracika nie ma, bo go woda zabrała. tak? To, to wiecie o tym. I oni musieli znać dobrze geometrię, żeby za każdym razem, co roku, na nowo wytyczać swoje działki. Żeby nikt nikomu, kurczę, o miedze się nie kłócił. Tylko żeby było wiadomo, że tu moja działka się zaczyna i tu się kończy. I oni potrafili to zrobić, ale nie wykorzystywali matematyki do niczego innego. Astronomię. Babylonczycy potrafili przewidywać zaćmienia Słońca, yy, przypływy i odpływy, tak? Jakby wiele rzeczy yy, oni wiedzieli, ale oni to wykorzystywali tylko jako technikę. Do, nie wiem, do kupiectwa, do geodezji, do wielu innych rzeczy, tak? Znali to jako praktykę, jako narzędzie w biznesie, w melioracji, w wielu innych rzeczach, tak? Ale jako narzędzie. To, że my potrafimy sobie właśnie zbudować wielką świątynię, tego kolosa, kurczę, czy latarni w Aleksandrii, potrafimy to zbudować, że ona nam się nie zawali. Tak? Znamy matematykę w taki sposób. Ale oni nie wiedzieli, że matematyka czy geometria może nam posłużyć do... nie wiem, do zbadania genomu ludzkiego. W ogóle nie mieli takiego pomysłu. Tak? że matematyka to jest coś więcej niż tylko umiejętność dodawania, dzielenia, mnożenia, pierwiastkowania i tak dalej. A Grecy przekształcili tą wiedzę, która już była, w naukę. Tak? Czyli nie tylko w umiejętność jak coś zrobić, tylko umiejętność udzielenia odpowiedzi, dlaczego tak jest. Tak? Dlaczego tak jest. I tutaj bardzo wiele rzeczy się nam złożyło, wargi polityczne, społeczne, ekonomiczne, To że Grecja była na styku dwóch cywilizacji. Cywilizacji zachodniej, która była dosyć barbarzyńska, i cywilizacji wschodniej. Tak? Babilonia, Babilonia to jest dzisiejszy Irak, czy Iran, Irak, tak? Egipt. Te wszystkie obszary graniczyły z Grecją tak? i kupcy z Babilonu, którzy przyjeżdżali, oni przekazywali wiedzę. I Grecy nie wymyślili matematyki. Grecy się nauczyli matematyki od, y, od Babilończyków. To nie Grecy wymyślili matematykę jako sztukę liczenia, ale Grecy wymyślili matematykę jako naukę, jako wiedzę o tym, jak świat funkcjonuje. Tak? Etyka w Grecji była bardzo specyficzna, tak? Tam Sokrates i inni y, oni żyli trochę inaczej, pewien etos tam istniał. Tak? a także pewne wierzenia religijne. Zobaczcie, że bardzo ważne są pewne misteria, to są takie jakby sekty. Tak? Te misteria to ofickie czy, czy eluzyjskie, to są pewne sekty, tak można by o nich powiedzieć. I zobaczcie, jak one bardzo się przydały w tym, żeby kształtować szkoły. E, więc nauka, czyli wtedy czy w filozofia, powstaje z jednej strony w opozycji do religii, tak? czyli do tego, żeby mitycznie wyjaśniać świat, Dlaczego świat powstał? Bo tam jakiś Zeus coś tam zrobił, albo Odyn, albo tam yy, Światowit, e, Ale z drugiej strony yy, nauka powstała w opozycji do techniki. Dlatego, że my potrafimy coś zrobić, ale nie wiemy, jak to działa. Potrafimy zbudować rower, ale nie wiemy, dlaczego rower się nie przewraca, kiedy jedziemy do przodu. Tak? Do tego jest potrzebna nauka, żeby to zrozumieć. Także istnieje yy, siła żyroskopowa i tam inne pierdółki. I filozofia jest pierwszą nauką. To teraz tylko krótko, żeby wam powiedzieć, dlaczego filozofia, po pierwsze, dlaczego filozofię można nazwać nauką, a nie religią, i po drugie, dlaczego to z filozofii dopiero wykształciły się inne dyscypliny. Matematyka, politologia, prawo, jako nauka prawa, tak, teoria prawa, nie wiem, fizyka, biologia, genetyka i cokolwiek innego. Ok, co znaczy filozofia? No, no dobra, filozofowie. Mądrość, tak. Sofia, to jest mądrość. Filozof znaczy kocham, tak? Przyjaźnie się. E, czyli chodzi tu o mądrość, tak? Nie chodzi o zysk, nie chodzi o cokolwiek innego, tylko filozofia chodzi o to, żeby, żeby zdobyć mądrość. Tak? I filozofia, tym się różni od nauk szczegółowych, tak zwanych, czyli biologii, matematyki i innych, że filozofia nie ma granic. To nie jest tak, że wiecie, w matematyce, na przykład w, w geometrii, przedmiotem geometrii, tym, co interesuje profesora geometrii, są figury. Płaskie albo przestrzenne. Tak? Biologa interesuje ciało, to, co jest biologiczne. Fizyka interesuje oddziaływanie fizyczne. Tak? Jeżeli jest fizyka ciała stałego, to na przykład bada... Moja żona bada na przykład zdechłe pingwiny z atraktywy. To nie interesują te pingwiny jako pingwiny. Ona im nie robi pogrzebów, ona je spala. ją interesuje to ciało pingwina jako nosiciel pierwiastków chemicznych, które mają oddziaływania radioaktywne. Tak? Jest bardzo wąsko to zakreślone. Tak? Filozof nie ma granic. Dla filozofa wszystko jest interesujące, absolutnie wszystko. Tak? Trzeba jedną Ta? uwagę dać. No. Też co samego nie wiem, ale tu chodzi o konkretny rodzaj miłości, Przyjaźń. Tak, tak, to I mm -hmm. filozofowie zwracali też uwagę na to, w przeciwieństwie właśnie do tego do podejścia naukowego. Yy, zadawali pytanie, jak żyć. To było podstawowe. Jasne, na, jasne, że tak. tak ale nauka, to, to... nauka nie pyta, jak żyć, co jest dobre, yy, co, powinniśmy robić, yy, co powinniśmy robić, tylko mówi, jeżeli A, to B, ale nie mm -hmm. wiem, czy powinniśmy chcieć A albo B. Tak, tak, jasne. W filozofii jest jakby to, mm -hmm. co, co powinno być. Jasne. Yy, czy właśnie ta normatywność. To, to jeszcze gdzieś też się pojawi, tak? I filozofia jako nauka, yy, ona tym się różni z kolei od innych dyscyplin, że filozofowie wyjaśniają wszystko tylko na podstawie rozumu, tak? Logiki pewnych zasad yy, rozumowych, ale nie odwołują się do, do statystyki, do yy, eksperymentów empirycznych i tak dalej, tak? Więc pierwsza nauka powstała w taki sposób, że coś było obserwowane, ale ci pierwsi naukowcy, ci filozofowie Oni próbowali to zrozumieć Bez odwoływania się do, do jakichś innych dowodów I to, co jest bardzo ważne tak? I to, to też Pan Adam o tym powiedział Że filozofia ma charakter teoretyczny tak? Czyli ona daje wiedzę o tym em, Nie ma wymiaru praktycznego, mówiąc krótko tak? Ona nam daje wiedzę o tym, co jest, jak jest Ale to wcale nie znaczy, że my mamy to praktycznie wykorzystać to też jest dosyć ważne, bo dzisiaj uważa się, że nauka ma mieć charakter praktyczny przede wszystkim. Tak? To, że my mamy wykorzystać. To, że my mamy zarobić na nauce. Tak? Jakby nauka pierwotnie, a z całą pewnością filozofii też do dzisiaj, ma ten wymiar teoretyczny. Tak? I ma, jest tak zwanym umiowaniem prawdy dla samej prawdy. Interesuje nas tylko prawda. To, jak, jak ona funkcjonuje. I pokażę wam Kilka rzeczy, tak? Właśnie już jakby przechodząc do tej wspólnotowości. Tak jest, tam na dole jeszcze są Pitagorejczycy. Kto to tak ustawił, to nie mam pojęcia. Na pewno jakiś technik, a nie filozof. <tryk> Pokażę wam tylko... Yy, tylko... Yy, starożytność, tak? Bo do średnienia czy przejdziemy sobie za tydzień. Yy, to są jakby główne obszary, główne postaci, które się pojawiają. Zobaczcie. Filozofia najpierw się pojawiła w konkretnym miejscu, tak? jest pewna szkoła, jest pewna grupa ludzi, którzy żyją w jednym miejscu i tam uprawiają naukę Potem się pojawia rzeczywiście heraklizm który był takim samotnikiem A potem znowu w innym mieście, w innym obszarze jakby też ówczesnego świata pojawiają się kolejni filozofowie, którzy żyją znowu w jednym mieście Potem istnieje grupa ludzi, którzy nie mieszkają co prawda razem, ale dyskutują na ten sam temat i Pitagorejczycy Później, tak zwany okres humanistyczny, sofiści. Tak? Grupa ludzi, którzy w podobny sposób postrzegają rzeczywistość i naukę. Potem mamy samotnika Sokratesa, potem mamy samotnika Platona i Aristotelesa. Przecież Platon i Arystoteles byli uczniami Sokratesa z kolei. I oni też wcale nie są tacy samotni, ale widzicie, wykreślam tylko tych, którzy, którzy jakoś można powiedzieć, że oni byli samotnikami. Cała reszta to znowu jest grupa. Cynicy, Cyrenaicy, znowu dwie szkoły, ludzi, którzy. Y badali rzeczywiście niezależnie, ale tworzyli pewną całość razem z kolegami. Tak? Idziemy dalej. To już jest przełom yy, naszej ery i poprzedniej ery. Tak? Stoicyzm. Tak? Jest pewna szkoła, której różni myśliciele. Tak? Zenon to jest Grek, Marek Aurelius to, to jest cesarz yy, rzymski. Nie? Epikureizm, sceptyzm, eklektyzm, tam na dole jest neoplatonizm. To znowu, zobaczcie, są ludzie, yy, których, którzy się grupują. Pewną całość. No i to już mamy nowożytność, no to już mamy naszą erę. Tak, jeszcze starożytność, ale naszą erę. Zostaje jest wielu, wielu chrześcijan. Zobaczcie, od samego początku oni również tworzą pewne szkoły. Nawet istnieje coś takiego jak Szkoła Aleksandryjska. Tak się to nazywało. Yy, czyli yy, zobaczcie, do tego jeszcze wrócimy, bo sobie teraz, jakby przejrzymy przynajmniej niektórych z nich, żeby wam pokazać, że od razu w sposób naturalny zaczynają się tworzyć grupy, tak? Badacze, naukowcy grupują się w pewne całości. Filozofia Jońska tutaj powstała nauka, tak? To jest obecnie Turcja, zachodnia Turcja. Tam trochę bardziej na północ jest, jest Ankara i widać tutaj, tak? Co ich połączyło, tak, to nie byli pojedynczy badacze. To byli nagle się okazuje, że w jednym mieście znalazł się jak, jak z różnych powodów, tak, To jest miasto, gdzie się, czy, czy terytorium gdzie się naraził Homer, graniczny teren Grecji, tak, i tam się spotyka wschód z zachodem. I nagle kilku ludzi wpada na ten sam pomysł, przede wszystkim najpierw talec Miletu, żeby te owoce ówczesnej nauki, tak, tą matematykę, tą astronomię, geometrię wykorzystać w inny sposób niż, niż wtedy tak? i oni wszyscy, dlatego można mówić o filozofii jońskiej jako pierwszej a też, yy, nie tylko dlatego, że oni mieszkali tam, tak? to nie jest filozofia częstochowska, tylko dlatego, że oni wszyscy mieszkali w Częstochowie tylko oni też w podobny sposób patrzyli na rzeczywistość, ich interesowała przede wszystkim kosmologia, dlaczego świat powstał, dlaczego słońce kręci się wokół ziemi dlaczego jest zaćmienie słońca i tak dalej, i tak dalej Eem. idziemy dalej tak? Heraklit, Elaci e, jakby zebranie znowu pewnych dzieł kilka wieków później stworzyło nam filozofię pluralistyczną już wtedy wpadł w termin atom, którego my wy, y, używamy tak naprawdę od czasów Einsteina, czyli od początku XX wieku to jest termin, który powstał w 400 lat przed Chrystusem atom, atom atomos po grecku znaczy niepodzielny. My już dzisiaj wiemy, że atom jest podzielny. To jest też ciekawe. Tak? Wiemy, że są yy, protony, neutrony i elektrony i jeszcze wiemy, że protony i yy, neutrony dzielą się na kwarki i tak dalej. Być może pójdziemy jeszcze w dół, ale wtedy już wpadnie to na pomysł, właśnie jakby łącząc to, do czego do, doszli wcześniej myśliciele, że yy, rzeczywistość składa się, cała rzeczywistość, nasze ciała, nasze stoły i wszystko składa się z takich malutkich elementów. Właśnie z atomów. tak? Oni do tego doszli dlatego, że dyskutowali z tymi, czy nawet połączyli dwa pomysły. Heraklit, który mówił Panta Ray, czyli wszystko płynie. tak znacie Panta to, Her to Heraklit powiedział. Wszystko się zmienia. Nie da się wejść dwa razy do tej samej rzeki. Nawet jak wejdziemy do Stradonki albo do Warty godzina później, to to już jest inna rzeka. Te krople, które omywały nasze nogi są już w Radomsku. nie? Pewnie jeszcze nie, ale wiecie o co chodzi, tak? Żelka się cały czas zmienia, wszystko się zmienia. My się cały czas zmieniamy, każdego dnia się budząc jesteśmy trochę inni. Ale Laci mówili, nie, właśnie wszystko jest stałe. Nic się nie zmienia, nic się nie zmienia, nam się tylko wydaje, że się rzeczywistość zmieni. A tak naprawdę to są tylko pewne zmiany przypadłościowe, tak? Człowiek rodzi się, nam się wydaje, że człowiek rodzi się, żyje, umiera, a tak naprawdę to jest tylko kubka mięsa. Tak? Która przechodzi pewne fazy, a tak naprawdę nic wielkiego się nie zmienia. Yy, więc zobaczcie, że jakby nauka od samego początku polega na dyskusji między sobą. Tak? Między pe wewnątrz pewnej grupy Empedokles dyskutował z Ksagorasem oni dyskutowali z atomistami, ale yy, oni przede wszystkim do swoich wniosków doszli dyskutują z tymi, którzy byli przed nimi. A pierwszą szkołą, o której moglibyśmy mówić, że jest właśnie taką zaczątkiem uniwersytetu, jest tak zwany związek pitagorejski. Tak, Pitagoras, wszyscy znacie Pitagorasa, nie? Jak ja chodziłem do szkoły, to jeszcze był taki zeszyt ćwiczeń, który się nazywał I ty zostaniesz Pitagorasem. <śmiech> Więc wiecie, yy, prawo Pitagorasa i tak dalej, wszyscy, wszyscy go znamy. Yy, I on założył szkołę, prawdziwą szkołę, w takim znaczeniu, że tam nie było budynku, ale była grupa ludzi, która się spotykała, i prowadziła badania w Italii. To była Grecja, ale to było na dzisiejszym Półwyspie yy, Apenińskim, tak? W szóstym wieku, zobaczcie, zobaczcie ile ona istniała tak? Istniała sześć, siedem, no powiedzmy 700 lat tak? e, Najstarszy Polski Uniwersytet niedawno obchodził leci. Tak? E, tamta uczelnia istniała 600 lat Zobaczcie, że są takie, które po tysiąc lat istniały I e, miała charakter religijny, tak? to była trochę sekta e, Więc jest ten wymiar taki religijny, mistyczny, polityczny Ale przede wszystkim Prowadziła działalność naukową. Uprawiano matematykę, astronomię, muzykę. Tak? Wiele wieków potem, kiedy ich założyciel Pitagoras umarł, byli ludzie, którzy mówili, my jesteśmy pitagorejczykami. My jakoś przyznajemy się do tego y, sposobu myślenia, do pewnej, pewnego etosu, który dał nam Pitagoras. Y, też można mówić o trzech etapach, początkowym, średnim i końcowym. Dziesiątki naukowców jakby należały do tej szkoły. Mówiłem Wam, że, że Platon był samotnikiem, ale Platon założył szkołę. Akademia, na której my jesteśmy, wzięła nazwę od Akademii, którą założył Platon. A z kolei Akademia nazwa się wzięła od tego, że spotkali się w Gaju Akademosa, takiego bohatera greckiego w Altenach. I zobaczcie, ile ona istniała. Od 387 roku przed naszą erą do 529 roku naszej szyję. To w ogóle ta data druga, 529 rok, to jest jedna z głównych dat, którymi się przyjmuje koniec starożytności i początek średniowiecza. Upadek szkoły założony przez Platona uznaje się za koniec starożytności. Tam mamy dwie, trzy takie daty, ale to jest jedna z najważniejszych. Więc istniała prawie tysiąc lat. Setki naukowców, dziesiątki scholarków, czyli jakby rektorów tej uczelni. My znamy ich nazwiska. Nie? Przed wejściem widniał taki bardzo znany napis Niech nie wchodzi tutaj nikt, kto nie zna geometrii. A geometrotos, Tak, czyli jakbyśmy ci powiedzieli ten. Jak to się nazwałem? ci? To nie umie pisać. Dysotografia i tak dalej. Czyli gdy z gramatycy nie tu nie wchodzą. Ci, którzy nie znają gramatyki, nie potrafią się nią posługiwać, nie mają tu wstępu. Tak? To była pewna jakby bilet wstępu. Trzeba poznać geometrię, czyli technikę, żeby później wchodząc tam, umieć z tej geometrii wyciągać bardzo różne rzeczy ciekawe. To członkostwo miało bardzo ekskluzywny charakter, ale co ciekawe, nie pobierano opłaty. To jest różnica od sof wobec sofistów. Yy, no i prowadzono za zadanie, jakby badanie nie tylko z matematyki, bo to byśmy z tego raz a ale też filozofia spekulatywna, polityka. Mamy drugą nazwę, liceum. Liceum z kolei, yy, kiedy w, y, Arystoteles, najwybitniejszy uczeń Platona, Platon nie lubił go z jakiegoś powodu i nie dał mu bycia następcą w akademii, to artystyczny powiedział, mam Cię gdzieś i założył własną, własną szkołę Ta szkoła mieściła się w ogrodzie poświęconym Lukejonowi Stąd jest Lukejon, po polsku liceum Większość z Was, bo skończyliście licea. To stąd jest ta nazwa nie? Więc widzicie, też 300 lat blisko istniała Znowu, wielu, na, na wielu uczniów, ośmiu rektorów tej szkoły, którą znamy więc. Nie, nie nazywa się e, rektorem, tylko Zobaczcie, scholar, tak? no, Czy to nam czegoś nie przypomina? Mam nadzieję, że nam to coś przypomina. E, bardzo często była nazywana peripatetyką. To też jest bardzo ciekawe. Mówi się o szkole peripatetyckiej. Dlatego, kiedy tam nie było wykładów, tak jak dzisiaj, oni spacerowali. Tak? I od spacerowania po grecku spacerować, znaczy po, po grecku spacerować to jest peripatetiką. E, I oni spacerując, tak, Yy... Od tego, że w taki sposób wykładany tak? dyskusje, wykłady tak funkcjonowały, Co się też zdziła druga, taka nieformalna nazwa, ale do tej pory mówią o perypatecie. I zajmuje się czymś zupełnie innym. Czyli istnieli kilkaset metrów, może kilka kilometrów od akademii, a byli czymś zupełnie innym. Tak? W akademii przede wszystkim uprawiano nauki humanistyczne. Tak jak Platon się interesował człowiekiem, ideami. Tak, Arystoteles i jego uczniowie interesowali się przede wszystkim przyrodą, zwierzętami, to medycyną, fizyką, biologią i tak dalej, logiką. I tym się zajmowano w akademii. Więc zobaczcie, już jest bardzo ciekawa rzecz. tak? Jeżeli interesowałeś się człowiekiem, bardzo takimi humanistycznymi zagadnieniami, mogłeś iść do akademii, będąc Atyńczykiem. Iść do akademii. Jeżeli interesował Cię raczej to, dlaczego nasze palce się zginają, mogłeś iść do liceum. Yy, zupełnie inną, yy, innym pomysłem był, był stoik, stoicyzm tak? Nazwę może tak? stoik Ktoś to jest taki spokojny, zdystansowany wobec świata Ale nazwa szkoły działa się z, z, tak samo jak tamte Z czegoś geograficznego To już nie jest ogród, to już nie jest yy, jakiś gaj Tylko to jest stoa Stoa po grecku to jest portyk Czyli takie ozdobne wejście ozdobne, to Dzisiaj byśmy powiedzieli yy, podcienie, coś takiego i oni tam się spotykali i z powodu tego, że tam się spotykali e, tam, e, tak ich nazywano tak? dlatego, że spotykali się e, Hestoache e, Poikele e, czyli kolorowy malowany tak? e, i to jest jeszcze I inny punkt nie mógł dostać ziemi w ogóle, bo nie były atańczyki więc tam jest jeszcze wiele rzeczy tak, tam się spotykali, tylko to było centralne miejsce jakbyś dzisiaj w alejach, gdzieś tam przy alejach, tak żeby obserwować ludzi, którzy tam przechodzą. tak Żeby był pewien kontakt między społeczeństwem, a tymi naukowcami. Platon yy, czy Pitagorejczycy, oni tworzyli de facto sektor. Oni byli zamknięci. Oni byli ogrodzeni. Tam nie wolno było wejść każdemu. Tutaj już każdy mógł się przyglądać, jak naukowcy pracują, a naukowcy przyglądali się ludziom. Tak, znowu wielka szkoła wielu ludzi. Yy, I nawet jak wyprowadzili się już z tego, z tej... Z, z tego portyku kolorowego, to nadal tak byli nazywani. Tak? Zajmowali się wieloma obszarami, gramatyką tam, ale mi żarło. I ostatnim myślicielem był cesarz, który żył w Rzymie. Tak? Żył, yy, ile to będzie? 5, no, blisko 500 lat później. On też jest uważany za stoika. Sceptycyzm. No tylko Wam przelecę. Pokażę Wam, że jakby filozofowie czy naukowcy od razu się stowarzyszali. To są tylko przykłady. Tak? Znowu sześć wieków yy, istniało sceptycyzm i do dzisiaj są naukowcy, którzy mówią, że oni się określają jako sceptyków, że oni w jakiś sposób realizują ten dał. Yy, I ostatni przykład, już najciekawszy wydaje mi się dla nas, tak idziemy znowu chronologicznie, szkoła aleksandryjska, yy, to jest formalna, nieformalna nazwa, ale od trzeciego wieku przed yy, Chrystusem Aleksandria zaczyna się wybijać na, na kolebkę kultury antycznej. To już nie Ateny, to jeszcze nie Rzym, ale to Aleksandria. Każdy na y, miasto na północy Egiptu, nad samym Nilu. Pół miliona mieszkańców, większa niż Częstochowa. E, tam przede wszystkim powstała wielka biblioteka aleksandryjska. 700 tysięcy ksiąg. Wiecie, księga wtedy to była wartość za książkę, za zwój, można było no kupić miasto. I oni zebrali 700 tysięcy takich ksiąg. I wokół tej biblioteki, tam się też urodził Euklides, też powinni się z geometrii, Ptolemeusz, wybitny, najwybitniejsza stroną starożytny prawdopodobnie. Skrzyżowanie kultury religii, tak? To jest też ciekawa teza, którą jeden z moich wykładowców kiedyś postawił, bardzo to mnie uderzyło. On mówił, że mamy dowody na to, że Jezus był wykształcony, w a nie. On nie był takim prostacznym, jak nam przedstawiano. Dlatego, że gdzie spędził pierwsze lata swojego życia? W Egipcie ucieczka rodziny Jezusa do Egiptu, a on mówi, nie w Egipcie, tylko w Aleksandrii. Skąd to wiem? Nie wiem, ale też bardzo ciekawa teoria. To jest miejsce, do którego ściągali wszyscy naukowcy z powodu biblioteki, z powodu klimatu naukowego, który tam panował. Tak? I wiele różnych szkół filozoficznych, chrześcijańskich, żydowskich tam się pojawiło. I tylko dwa przykłady, tak, żeby wam pokazać, że to miasto ściągało różnych ludzi, i to miało bardzo istotny wpływ. Mamy z jednej strony szkołę filozoficzną, której część właśnie realizowała się w Aleksandrii, tak zwany neoplatonizm, czyli pewne twórcze interpretowanie neoplatona. Neoplat Plotyn, który tam żył. tak? I on założył szkołę aleksandryjską interpretacji Platona. Toż jest, toż jest to jest no nasza era już. Nie? Mamy bardzo różne te nurty, Yy, yy, filozoficzne, tak? ale one właśnie wzięły swój początek w Aleksandrii. I w Aleksandrii równocześnie jest ta szkoła teologiczna, bardzo wpływowa, bardzo istotna. Yy, do tej pory się spieramy, czy, czy ona została powołana przez Justusa około setnego roku, czy Panteneusa około 180 roku. Bez względu na to, yy, to jest pierwsza szkoła teologiczna. Tak? Czyli teologia, jako pierwsza dyscyplina obok filozofii która się pojawiła, wchodzi w te same buty. Tak? Że, żeby uprawiać teologię, trzeba być w grupie. Nie można tego robić pojedynczo. I też nie przez przypadek w Aleksandrii to się działo. Tak? Tam w szkole nie było scholaków, tylko byli dziekani. Tak? Znamy, znamy 16 i wydawało wielu biskupów, teologów tak? Jakby ze szkoły. Dlaczego o tym mówię? No Po pierwsze, przede wszystkim dlatego o tym mówię, że ta szkoła aleksandryjska jest o tyle ciekawa, że tutaj w jednym miejscu nagle pojawiają się różne dyscypliny. To już nie jest tylko filozofia, tylko to są też inne dyscypliny. Ale całość, tak? jakby całość tej filozofii starożytnej, czy całość nauki starożytnej, to, jest, to są dzieje szkół, to są dzieje grup. Tak? Tych pojedynczych tak naprawdę to moglibyśmy tylko powiedzieć o Heraklicie i o Sokratesie, bo widzicie, Platon założył akademię, Aristoteles założył liceum. Więc mamy pewne podglebie, tak? Prze w ciągu 90 minut przeskoczyliśmy tysiąc lat e historii nauki, e ale przede wszystkim po to, żeby wam pokazać, że to jest prehistoria. to nie jest uniwersytet, ale zobaczcie, że tutaj już pewne elementy, które uniwersytet przejmie, już są obecne. Tyle zostało z Platańskiej Akademii, z Kawałego Drogu, tak? a jednocześnie materialnie, a jednocześnie w myśli zobaczycie, że do dzisiaj no, jesteśmy w akademii, która wygląda inaczej niż tamta, ale pewna idea nadal przetrwała. Bardzo dziękuję, do no, zobaczenia w kolejnym odcinku.